Dla wyrównania poziomów między dwoma kanałami podajemy jednakowy sygnał. Północ. Południe. To co nagrywasz? To uwaga. Czy mam je łóżko podnieść? Ktoś nagrywa. Okay. Witamy serdecznie. Ja, witamy serdecznie. E, jest leniwe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 Skacze kot, skacze kot, Pola go tu głaszcze, sierści mu sporo wy, wy, wychodzi, bo jest... pieski Pieski też głaszczesz? Tak. Jest piękna pogoda, a jak pieski robią, Pola? Pomyliłem, jak kot jak pieski robią?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 jako zespół YouTube, że oni, że oni wszyscy, YouTube, razem, tak, tak? wszyscy razem, tak? No i tutaj, proszę Państwa, jest 690 milionów euro, tylko pytanie jest y, rocznie nie, czy to jest y, to jest w tej chwili to jest y, ich majątek, ale to jest taka lista, która pokazuje najbogatszych w show biznesu. Mhm. No i tak właśnie tutaj powiedziałam, na pierwszym miejscu jest YouTube z majątkiem, bo Zuza? 6, 690 milionów euro, mhm. proszę państwa. Na miejscu drugim jest niejaki Michael Flatley, szczerze mówiąc nie wiem kto to jest.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 Jednak wiedział, że Chris de jest Irlandczykiem, tak. Tak, jednak miał rację, także tutaj zwracamy honor. Jego eee. córka, przypomnijmy, była w zeszłym no. roku Miss. Świata czy Europy? Świata, świata. całej. Matko, i kosmosu, coś podobnego. Ro, rozana jakoś tak, ona, ona nie ma po ojcu nazwiska, tylko Aha. ma jakiś, nie wiem, Chrystia Barthus, jego pseudonim Jogami. autystyczny, tak? Ona ma na imię Rozana, <śmiech> ale nie wiem jak taka, wiecie, blondynka, irlandka, ponoć. <śmiech> z piegami. <śmiech> z piegami, ale bardzo ładna i zdobyła, tak, w zeszłym roku Miss Ward. No, proszę Cię bardzo. Ciekawe, na którym miejscu ona by się, chociaż kto tam wie, może, na... może razem z ojcem coś kombinują.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 To, to, to jest chyba taki Ichniesz Jan Pietrzak. <laughs> Możliwe. Możliwe. Albo, Jan... Albo... Albo Kryszak. Albo Kryszak. A właśnie, właśnie. Proszę, proszę, Albo Kryszak. Tak. Jezuza, no proszę bardzo. No właśnie, tutaj przeglądając jeden z, z, z, z bezpłatnych dodatków, nazwijmy to, czy też gazet, proszę bardzo, wyczytałam, że pan Jerzy Kryszak będzie występował 29 kwietnia w Garda Recreation Club, gdziekolwiek to jest,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 Tak się mówi? Powinno Może George czy... będą mówić. Bardziej e, Jurek, czyli irlandczycy będą czytali Dziurek. Jurek. Dziurek, czyli Dziureks, czyli kondom. To jest taka słynna, tak. To jest bardzo taka słynna w Polsce u Unimil rządzi, a tutaj, tutaj rządzi na wyspie Dziureks, Dziureks, Dziurek. Czyli z dziurami niestety. Um. <laughs> Dziurek rządzi. <laughs> czyli, że tak powiem, antykoncepcja. Nie, no niestety, no jak dziura jest, no to... No dobrze, no później będziemy się zagłębiać w temat. <laughs>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 Zagraz specjalnie dla Was, specjalnie na Zuzę życzenie, bo tutaj dzisiaj zuza muzyka do podcastu układała. Zespół Tilt i utwór jeszcze będzie. Przepięknie. Proszę bardzo. Widziałem <śpiewanie> <śpiewanie> domy W oknie, grzani się bólu. Widziałem twarze, milion twar. miliony twarzy. Miliony maset, to No więc wracamy po muzycznej przerwie. No i jak wspomnieliśmy, będzie koncert kalibru.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 na weekendy Polskiego Radia. Właśnie powiem szczerze, że tylko słyszałam o tym radiu i tutaj znalazłam nawet taką notkę e, w jakich godzinach, że prawda w każdy piątek od 19.30 do 20.30 e, jest pełna autorska audycja, że nie będę wymieniała imion osób, które prowadzą i że generalnie bardzo prężnie tutaj radio działa. E, jest także polski program Sunrise FM,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 Poinformujemy cię co dalej. Na pewno i ty znajdziesz się. E, na liście w gazecie, osób tak. nagrodzonych przez polską gazetę Droga i. Droga Karolino, tak, prosiłbym jednak o kontakt z tobą, bo potrzebujemy twoje nazwisko. Napisałeś tylko Karolina, a potrzebujemy również nazwisko. Zatem skontaktuj się z nami jak najszybciej, jeżeli to możliwe, to również za moment. A... Inne Karoliny nie mają co na nam SMS-u, bo my i tak znamy ten numer do dopiero. Tak, tak, my Karoliny. widzimy i to się wszystko. Tak, tak, tutaj Wszystko widzimy. Wszystko widzimy. Wszystko widzimy, ale wy za to wszystko słyszycie. 94.9 FM 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 120, 120. The Polish Voice of Dublin Sami widzicie, <grym> i, e, jak to było? A tak wam powiem, na się tam w tej stacji, tutaj, tu mi, tu, o, ta, tu mi, tu mi mocza córka potwierdza, oczywiście, że tak było, że wszystko potwierdza, zgadza się. W tej stacji, tylko już nie zdążyłem tego w całości nagrać, no była dzisiaj świetna piosenka jakaś grupa z Polski, hip hopowa, nagrała świetną piosenkę o Irlandii, o Polsce, o Polakach w Irlandii. Mam nadzieję, że mi się uda tą piosenkę legać dla Was w trzecim tygodniu i puściłem ją w, w jakimś najbliższym numerze naszym, nie tylko dla Orów, bo świetny utwór, mówi wszystko o Polakach w Dublinie, mówi wszystko o Polakach w Irlandii, bardzo, świetny, bardzo fajne teksty, no coś pięknego, no tak, tak. Mówię, nie zdążyłem wam tego na ten podcast nagrać, mam nadzieję, że to będę miał dla was na przyszły raz, a jak nie to w najbliższym czasie, bo jest to taki nasz utwór o Polakach w Zablinie i o Polakach w Irlandii w stylu hip hopowym, jak ktoś lubi to sobie posłucha. teksty są świetne, no jak, to, jak to bywa przy hip hopie. Tak więc to byłoby. No tyle, a teraz. Od, ja tu, tak mi się wydaje, że tutaj po nieobecność Filipa, którego serdecznie pozdrawiamy. Ja Filip, słuchaj, Filip, e, wracasz czy nie wracasz? No wracaj, no bo w, w, w, końcu, w końcu jesteś tym, co monterem głównym tutaj i takim silnikiem. Zapraszamy do reklamy. W tym mieście jest wielu. W mieście jest wiele interesujących kobiet, ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko, tylko orłów. dla orłów. Nic to dać, nic ująć. Hey there, you are listening to samosia.com.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 Ja tu widzę niezły burdel! Witamy serdecznie po przerwie Witamy serdecznie Trzymaj Dobra. mikrofon, złycha Dobra No sami Państwo słyszą Jedna szklanka I tutaj, to właściwie bez komentarza no Druga szklanka tak, się, druga szklanka, tak. Tak, się doszło dolać, bo żeby było porówno. Żeby było sprawiedliwie. No i miedzielne popołudnie. No to... Yy, ...machnią. <grystanie> tak, czarny czarny. napój. Tak, czarny kot. Krwawa pianka. Czarny kot. W sumie kot nam troszkę dzisiaj wysiwiał. Wyleniał, tak się mówi, bo... Wylenił się. Bo,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 Każdy jest w innym stylu. Coś tutaj, Alek chce powiedzieć? Nie, to Szczepan. No i co? No i jest tutaj przedstawione są sylwetki paru osób, które tutaj przyjechały. Między innymi jedna, jedna pani, która w Polsce była fotografem. Ilena Kuryj. Tak, to może nie będziemy mówić. Pani Ilena, może powiemy. Pani Ilena, pozdrawiamy panią Ilenę.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 Jakieś grzybki, Kabic. kiełbaski i tak dalej. Tak. I pracuje w zagłobie. No i na razie jakoś daje sobie radę. Uczy się angielskiego. Eee, I co jeszcze? No i oczywiście tutaj no, nie mogło się odbyć bez porównania, czyli podobieństwa między Polakami a Irlandczykami. Że prawda też lubimy wypić, że, yy, że oczywiście yy, typowe porównanie, że Irlandczycy byli gnębieni przez Brytyjczyków, a my przez... Yy, Związek Radziecki i Niemcy. Eee, no i co jeszcze? No właśnie, że tankujemy dużo razem wszyscy. Eee, no i tutaj na przykład można, eee, można znaleźć 40 różnych rodzajów wódki. Jeżeli ktoś jest smakoszem, to może Oj, sobie... No i polskie wódki? Ja nie wiem. Napisane jest 40 różnych rodzajów wódki. Tu widzimy takie polskie etykietki. No teraz słuchajcie, polska wódka w sklepie, nie sklepie, w pubie. W pubie, w pubie. Także...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 Lajkonik. Principo, paluszki Lajkonika. Tak, a co, mówimy ja... dobre bo polskie. Principolo, no w sumie też dobre, ale już nie polskie, ale. ale. nie nazwa też taka. No, niby polo, no, polo że polska, Powiedzmy, że to było zawsze polskie, w tej chwili to się z czyichś innych rękach. No, wiem, wie, wiem, wie, wiem, jak jest globalizacja. Czeka nas wszystkich. Ładna polska kelnerka, tutaj Właśnie. barmanka. Rude włosy, no bo tak. Taki... wygląda troszkę. Taki... No, po prostu się wtopiła tutaj. Tak, widzisz, tu widzimy na menu.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 No to słuchajcie, Polska, Warszawa, tam swoje ludzie są pewnie, pewnie bardziej lub mniej, które nam to Szczepan potwierdza, gdzie się Szczepan, szepan nam tutaj potwierdza, słuchajcie, jest nami kotek, Pola woła, gdzie mam iść Pola? A czego słuchamy? Podcastu słuchamy, podcast, tutaj pola tak. mnie to przerywa, bo tutaj dzisiaj nagrywamy podcast w domowym, jak mówił mówią, okrótku, tak? W studiu domowym u mnie. No mamy i mamy wyciszacze z tych udałów jajek, żeby. Mamy wyciszacze. Słuchajcie, i teraz wam powiem parę słów, przybliżę wam istotę funkcji, może nie funkcji, tylko istotę.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 Uważam, że nie było sensu ich wyrzucać, a może komuś się przydadzą i przyznam się szczerze, że też jestem klientką tych sklepów i już zdarzyło mi się kupić parę, parę naprawdę przyjemnych ciuchów z charity shopu. Nie wiem co jeszcze Alek może coś powie na temat charity shopów tudzież ciucholandów. Słuchajcie, tak jest Zuza, dziękuję Ci bardzo, tu musiałem chwilę podskoczyć. Czarty Chopin, no świetna sprawa, Słuchać w Irlandii wszystkie stare, niebożemne rzeczy się tam znosi. I ludzie dalej na pewno kupują, to tam działa potem na, na różne cele dobroczynne. Ja właśnie tam kupuję mnóstwo kompaktów, wszystkie no w dobrym stanie. Pochwalę się ostatnio, Kupiliśmy, kupiłem za dosłownie grosze no oryginalne płyty Bonavista Social Club.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 bo można w nich znaleźć naprawdę fajne rzeczy. Dokładnie. taki swój klimat. Naprawdę klimat takiej trochę galerii. Można też jakieś, widziałem dwa do herbaty. No wszystko. wszystko kubeczki. Wszystko, no, po widło noże, tutaj. widelce. Tak, nawet stare wibratory. To, co woli, właśnie, to, co woli, o to, co nie. lubi. Proszę Dobrze, pan. że staników nie ma, bo widziałam w Polsce takie wyblakłe, przepraszam, to niesmaczne trochę, takie wyblakłe staniki. Zastanawiałam się, czy ktoś to kupi. Tutaj nie, na szczęście. Czy majtki z draską. Słuchajcie, wracamy do podcastu. Czekamy na, na drugi Danie, już była zupa. I powiem teraz już na koniec o czym o kinie. Właśnie, co słychać w kinie w Dublinie powiemy? No się rymuje. Nie w Lublinie oczywiście. Eee, no właśnie, co, co my tu mamy ciekawego? Co w kinach? Słuchajcie, o w kinach już, już widziałem w kinach zapowiedzi, że można bukować bilety na kot Leonardo Da Vinci. Jakbyś kto chciał. Jakby ktoś był zainteresowany?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 19 maja premiera Codo, Codo, Leonardo da Vinci, na podstawie książki Dona Browna, prawda? I ty w głównych rolach widzimy tą Hanks, to jeszcze, no, um, Leon Zawodowiec widzimy, tak? Tą panią z Ameli, kopa Ludzi, kopa Ludzi yy, będzie się na to wybierać. Już w Zablinie można sobie na to bilety bukować. To jeszcze wam powiem, co, co w kinach, co w kinach oprócz tego?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 co w Kinach? W Kinach właśnie widzimy The Dark. Kiepskie. No o tym o tym wam nie powiemy. Druga rzecz. An American Hunting Hunting. No może być ciekawe. Cztery gwiazdki na cztery występują w, występują w tym filmie David Sutherland. Nie, Donald Sutherland, no to może tutaj. Oh, to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 I jeszcze jak ktoś nie widział epoki lodowcowej drugiej części, nie wiem, Arku, czy widziałeś? Nie widziałem, czekam, o, tu, tu jest w kinach. O, w kinach, chciałem się wybrać, ale czekam na polską wersję z polskim dubbingiem, czekam jak będzie dostępna, tam gdzie ma być dostępna, nie będę mówił gdzie, no bo nie, no, tego się nie mówi, ale czekam na polską wersję za dzięki. Dobra, okej, okay. czyli tak mniej więcej przeleciliśmy. Co, co słuchać w kinie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 no i już pewnie w przyszłym tygodniu coś tam się, się dla Was pojawi nowego, bo Filip się, się już mi tutaj zraził tajemnicę, że ma dla Was dwa odcinki nagrane w Poznaniu. Jak, jak go tutaj nie było, on nam się nie ubijał nie w Poznaniu, nagrywał przez cały czas i jakoś to, bo, to mu tam pewnie powychodziło. Tak więc bądźcie czujni gotowi, bo, bo już wkrótce będziecie mieli całkiem świeży materiał z wizyty Filipa w Polsce na dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz po raz któryś i zapraszamy do słuchania y, naszych podcastów, polskich po podcastów, no w ogóle wszystkiego, czego lubicie słuchać na co dzień. Cześć i czołem.